aby to opowiedziały uczniom Jego, oto Jezus spotkał się z niemi, mówiąc, bądźcie pozdrowione. A one przystąpiwszy, uchwyciły się nóg Jego i pokłoniły Mu się. Tedy im rzekł Jezus, nie bójcie się, idźcie, opowiedzcie braciom moim, aby poszli do Galilei, a tam mnie ujrzą.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 ale Jezus przystąpiwszy mówił do nich, a rzekł Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idąc tedy nauczajcie wszystkie narody, szcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazał, a oto jam jest z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Amen.